Pan Mariusz Lisiewicz z firmy KWS tutaj na polu w Lubaniu, gdzie obchodzimy Dzień Kukurydzy i pokazujemy sobie rozmaite rośliny, zwrócił uwagę na bardzo istotną rzecz – Kukurydza dedykowana pod biogaz, chociaż wygląda imponująco i kusiłaby każdego producenta mleka, żeby ją posiać, jednak nie jest jemu dedykowana. Jakimi kryteriami tutaj należałoby się kierować, jak to ogarnąć, jak to rozegrać też, bo przecież nie wiemy jakie będą warunki y, pogodowe w momencie zbioru kukurydzy. Czy może jednak producentowi mleka y, ta biogazowa kukurydza też by się przydała czasem? Tak, odmiany biogazowe mają rację bytu w żywieniu zwierząt, natomiast na południu, kiedy one mają możliwość dojrzenia, u nas na północy, szczególnie w tak ciężkim terenie jak Kaszuby, zdecydowanie te odmiany nie nadają się. Kolejna rzecz, bardzo ważna, to co różni odmiany kiszonkowe do żywienia zwierząt i odmiany na kiszonkę do biogazowni, to jest koncentracja energii, dojrzałość i koncentracja energii. No, energia Od... głównie w kolbie. Tak. Energia pochodzi z ziarna w kolbie. Ale te kolby są takich samych rozmiarów. Mniej więcej one są podobne. Wiadomo, że te późniejsze odmiany mogą wytwarzać troszkę większe kolby. Natomiast odmiany OVO, załóżmy 230, mają wysokość, średnio liczę, 2,5 metra. Odmiany biogazowe mają 4 metry. I jeżeli porównamy takie same kolby, to w kukurydzy, która ma 2,5 metra i w kukurydzy, która ma 4 metry, koncentracja ziarna pochodząca z tych kolb jest zupełnie inna. Czyli stosunek masy kolby do masy całej rośliny tak, jest inny. Tak, tak. Bo y, co różni trawienie y, masy organicznej w żwaczu czy, czy w żołądkach krowy od biogazowni? Czas, w którym ona przebywa. Krowa trawi około, różnie podają, zależy też y, od technologii żywienia, 8-10 godzin. Treść pokarmowa przebywa w y, układzie pokarmowym krowy. Natomiast w biogazowni jest to nawet do trzech miesięcy. Zależnie też od warunków, w których ten biogaz jest osiągany, do trzech miesięcy. I mikroorganizmom w biogazowni nie robi różnicy wielkiej, czy one trawią celulozę, czy one pozyskują energię z łodygi i liści, czy z kolby, z ziarna. Krowa w, tylko w pewnym stopniu jest w stanie wyciągnąć tą energię z tej reszty rośliny. No, poza tym wiadomo, że krowa to nie świnia i jedzenie dla niej musi być jednak troszkę bardziej wyszukane, a już o mikroorganizmach nie wspominając. Dokładnie, dokładnie. No, y, krowa ma specyficzny przewód pokarmowy i jest przystosowana, co prawda, do trawienia celulozy, do trawienia tych zielonych części. Natomiast przy dzisiejszym sposobie chowu krów wysokowydajnym, y, ta wędrówka y, treści pokarmowej jest dużo szybsza niż kiedyś i ta krowa potrzebuje y, paszy o wysokiej dostępności składników pokarmowych w krótkim okresie. Ona nie ma czasu bawić się jak gdyby z tą treścią pokarmową, ona musi dostać paszę przygotowaną dobrze, gdzie jest łatwo dostępne białko, gdzie jest łatwo dostępna energia i żeby była wysoka produkcja, no ten przerób tej paszy jest szybki. Przy kukurydzy biogazowej no, trudno byłoby nie zapytać, jednak mimo wszystko o koncepcję biogazowni, bo wielu rolników do tego się nie garnie, mając pewne wsparcie teoretyków, którzy mówią biogazownie powinniśmy zasilać odpadami bądź odchodami, a nie specjalnie do tego celu produkowaną kukurydzą. Czy to połączyć jakość, czy jakby pan się ustosunkował do takiego postawienia sprawy, które jednak jest dość powszechne w naszym kraju? Produkowanie biogazu z kukurydzy jest dużo wydajniejsze niż z, z odpadów. Dużo skuteczniejsze i prostsze, bo y, biogazownie są w stanie przygotować sobie jednolity materiał i ustalać dawki pokarmowe do żywienia tych mikroorganizmów. I mikroorganizmy w biogazowni i mikroorganizmy w jelicie pokarmowym bydła mają jedną wspólną cechę. Jeżeli zmieniamy paszę, to część musi obumrzeć, muszą się rozwinąć następne, które będą dostosowane do tej paszy, którą to dostaje. Taki okres przystosowania. Tak, taki okres przejściowy. Jeżeli zmienimy krowie pokarm, to najpierw objawia się to spadkiem mleczności i dopiero potem te mikroorganizmy się odbudowują i jeżeli nie robimy jej rewolucji, następuje wzrost mleczności, powrót do dawnych, do dawnych wydajności. Podobna sytuacja jest z biogazowni. Mamy organizmy, które będą trawiły na przykład kukurydzę. Jeżeli wrzucimy jej odpady, na przykład poubojowe, to te, które trawiły celulozę z kukurydzy, będą musiały zginąć, a będą musiały się namnożyć kolejne. To trwa. Nie można robić rewolucji, bo to się będzie odbijało na wydajności.